Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Jest ich czterech, kilkadziesiąt minut temu rozpoczęli najdalszą wyprawę załogową od czasów programu Apollo. Mowa o astronautach, którzy w ramach misji Artemis II wyruszyli w kierunku Księżyca na pokładzie statku kosmicznego Orion. Lot jest przygotowaniem do ponownego lądowania człowieka na Srebrnym Globie. Załoga podczas dziesięciodniowej podróży okrąży ziemskiego satelitę. Ameryka od ponad 50 lat po ponad 50 latach wraca na Księżyc. Pisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w serwisie Truth Social. Misja Artemis II miała wystartować 8 lutego, jednak z powodu problemów technicznych starty dwukrotnie przekładano, najpierw na marzec, a później na kwiecień. W aktualnościach powracamy na ziemię i do Polski. Nie milkną echa decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie przyjęcia ślubowania od dwojga z sześciorga wybranych przez parlament sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapewnia, że wszyscy sędziowie zostali wybrani prawidłowo i apeluje do prezydenta o jak najszybsze przyjęcie ślubowania od pozostałej czwórki sędziów Trybunału.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 Maksymalnie 6,23 zł zapłacimy dziś na stacjach paliw za litr benzyny 95. Olej napędowy nie będzie kosztował więcej niż 7,65 Poinformował o tym minister energii Miłosz Motyka.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 Poseł Krzysztof Szczucki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochanek poinformował w mediach społecznościowych, że tę decyzję podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodatkowo sprawa Krzysztofa Szczuckiego została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego. Nie wiadomo jednak, co jest powodem zawieszenia. Podczas głosowania w Sejmie nad odrzuceniem weta prezydenta do nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Krzysztof Szczucki był jednym z dwóch posłów PiS, którzy wstrzymali się od głosu, drugim był Paweł Jabłoński. Pozostali członkowie klubu głosowali przeciwko. Sejm nie zdołał odrzucić weta. Na koniec przyglądamy się cenom podczas przedświątecznych zakupów. Jest drożej niż przed rokiem. Więcej zapłacimy za pomidory, ogórki, jajka, wołowinę czy cielęcinę. Tańsze natomiast jest masło wieprzowina czy ziemniaki.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 Na jeden z warszawskich bazarów wybrała się Agata Król. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy możliwe przymrozki i opady deszczu na południowym wschodzie. Tam też popada w ciągu dnia, ale w większości regionów będzie pogodnie. Termometry wskażą od 4 stopni nad morzem i od 10 do 14 na przeważającym obszarze kraju. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13.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 Wiatr zmienny z przewagą południowo-zachodniego 1 do 3 w skali Boforta. Stan morza 1 do 2 na północy 2 do 3. Temperatura powietrza około 4 stopni. Widzialność umiarkowana do słabej, miejscami bardzo słaba. Okresami zamglenie lub mgła. Zatoka Pomorska i wybrzeże środkowe. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Boforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, przejściowo słaba do bardzo słabej. Lokalnie zamglenie lub mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność bardzo słaba do umiarkowanej okresami zamglenie lub mgła. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 2 do 4, wzrastający na 4 do 5 w porywach 6 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 4 do 5 w porywach 6 w skali Boforta. W części południowej może pojawić się wiatr zmienny z przewagą południowo-zachodniego 1 do 3 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody. JEDYNKA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 Witamy Państwa. Już nowy dzień, choć jeszcze noc. Niech będzie piękna. I muzyka. Muzyka na Wielki Tydzień. Utwory pasyjne skupione na męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Posłuchamy najważniejszych dzieł. Pasję Bacha, Stabat Mater, Peroglossiego, Requiem Mozarta, Franciszka Lista, Via Crucis i tradycyjnych pieśni wielkanocnych Ludu mój ludu, Ogrodzie Oliwny, W Krzyżu Cierpienie, Krzyżu święty, gorzkie żale. Opowiem też o arcydziełach sztuki, które przedstawiają Wielkanoc, ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci i Giotta, ukrzyżowanie Giotta, złożenie do grobu, Caravaggio. Martwy Chrystus, Montenia, Pieta, Michała Anioła. I też o zmartwychwstaniach w ujęciach Tycjana Rafaela Rubensa. A naszym przewodnikiem będzie ksiądz profesor Witold Kawecki, profesor teologii kultury i mediów, kierownik Katedry Komunikacji Kulturowej i Artystycznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor ponad 35 książek, wielu artykułów dotyczących kultury wizualnej i teologii wizualnej. Od dwóch tysięcy lat Jezus pozostaje najważniejszą postacią w dziejach, inspirując ludzkość do myślenia i działania. Tak pisze ksiądz profesor w ostatniej swojej książce Jezus tajemnica odkupienia. Tajemnicza i piękna wielkoczwartkowa noc przed nami. Zapraszamy Filip Wolski i Wiesław Molak. Witamy serdecznie o tej dziwnej porze, między e, tak nocą a dniem, między jawą a snem. Witamy księdza profesora Widolda Kabeckiego. Witam panie redaktorze i państwa także tą noc witam. Taką już prawie wielkoczwartkową. Tak, i taką nietypową, wielkiego tygodnia, nastrojową noc ważną dla chrześcijaństwa, może nawet nie tylko dla niego. Noc wielkiego Czwartku, czyli wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat, które zmieniły oblicze, można powiedzieć, świata. Ksiądz profesor Witold Kawecki, profesor teologii, mediów, kultury, kierownik katedry komunikacji kulturowej i artystycznej Uniwersytet księdza... Kardynała Stefana Roszyńskiego. Księdza kardynała Stefana Byszyńskiego. Autor ponad 35 książek i licznych artykułów. No, trudno to zliczyć, policzyć, ale na razie nie będziemy liczyli. Od 2000 lat Jezus pozostaje najważniejszą postacią w dziejach, inspirując ludzkość do myślenia, działania. Tak ksiądz profesor napisał, ukazując trwałe znaczenie misji Chrystusa. To piękne słowo z, z tej ostatniej książki. Książki, która jest zatytułowana Jezus, tajemnica odkupienia. No, właśnie tyle lat czekałem. To jest 35. książka w moim życiu napisana, czyli całe życie czekałem, żeby napisać tę książkę o postaci najważniejszej dla mnie, też przecież dla chrześcijan. Czasem trzeba dorastać długo i cierpliwie i trzeba jakby przeżyć w sobie. Tak, misja Jezusa, najważniejsza postać w historii. Nawet myślę sobie teraz o ludzkiej naturze Jezusa, bo ma i boską. Ale kiedy mówimy o Jezusie, to mówimy autentycznie też o Jego ludzkiej naturze. znaczy, że był to człowiek, który chodził po tej ziemi. Są na to dowody, że urodził się z kobiety matki, która nie była Bogiem i żył w określonym kulturze semickiej. Mówił określonym językiem, najczęściej aramejskim. Zachowywał się tak jak wszyscy Żydzi w tamtej epoce. Chodził do synagogi. Czytał Biblię Starego Testamentu i tak dalej, i tak dalej. A więc był to żywy człowiek z krwi i kości, i musiała być to fantastyczna osobowość w tej ludzkiej naturze, no bo w boskiej to nie śmiem powiedzieć, że było inaczej. Boska natura to był syn ojca, ja i ojciec jedno jesteśmy. No i tak zebrało mnie na to, żeby po wielu latach napisać książkę o samym Jezusie. Ta książka jest tak jak i pozostałe moje z ostatnich dekady. Mocno ilustrowana, czyli tam jest słowo i obraz. To, co słowo nie dopełni, dopełnia obraz. Albo obraz wyrasta ponad słowo, bo w każdej z tych książek moich ostatnich, to jest około 200 różnych fotografii, zwłaszcza artystów wybitnych, które nam ilustrują, w tym wypadku ilustrują nam historię Jezusa. Księże profesorze, ile e, czasu e, trzeba poświęcić, żeby napisać taką książkę, żeby włożyć do tego zdjęcia, żeby to opisać, żeby opowiedzieć, e, bo, żeby ktoś to kupił i przeczytał? To jest dobre pytanie. Ja jestem w takiej uprzywilejowanej sytuacji, że te 30 książek, które wcześniej napisałem, nie były bestsellerami, choć nieźle się miewały niekiedy. Ostatnie pięć, to są wszystkie bestsellerie. Na tak trudnym rynku dzisiaj jednak trafiam do ludzi. Jeżdżę po całej Polsce na różne spotkania. Bardzo jest mi miło spotykać moich czytelników, i których jest niemało. Panie redaktorze, taką książkę się pisze w moim wypadku dość szybko. Co nie znaczy, że powstanie książki jest szybkie. Ja piszę w granicach sześciu miesięcy książkę. Ale zbieranie materiału, Myśli, to są lata, tak, minimum 3 lata. Także patrząc za to, że jestem autorem wielu fotografii, czasem większości fotografii w takiej książce, to ja muszę dokonać wielu wypraw takich czysto sesyjno-fotograficznych, często już po napisaniu książki. I to trwa. I dlatego to nie jest łatwe dzieło. Samo składanie książki trwa kilka miesięcy. Kiedy jest gotowy tekst i zdjęcia, jednak poskładanie to w pewną graficzną całość, piękną, no to też trwa. Dlatego to są dość zbudne prace. Opowieść o Jezusie z Nazaretu to jest historia odkupienia, jego bliscy, Jezus w kontekście historycznym i kulturowym, przepowiednie, oczekiwania mesjańskie, działalność Jezusa i jego uczniów, sztuka jako narracja teologiczna, ilustracje właśnie arcydziełami malarstwa. O tym wszystkim będziemy mówić. Zachęcamy do lektury tej książki. Przypomnę Jezus, tajemnica odkupienia.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 Let's the mi albo Program pierwszy Polskiego Radia. Ksiądz profesor Witold Kawecki jest z nami. Wielki Czwartek, przed nami Dzień Kapłaństwa, Dzień Eucharystii. Co my wiemy tak naprawdę, jak zaczynał się ten Wielki Czwartek w Jerozolimie? Źródła informacji są tak jakby podwójne. Z jednej strony możemy sobie wyobrazić ze świata żydowskiego, czyli z tekstów starych, żydowskich zwłaszcza, a one istnieją, jest ich sporo, jak Żydzi przygotowali się do święta Paschy. No bo można powiedzieć, że Jerozolima już wtedy żyła atmosferą na kilka dni przed Paską i wiadomo jak te święta wyglądały, wiadomo jak Żydzi je obchodzili, więc tutaj jest źródło informacji dość duże. A to, na to nakładają się Ewangelie, które opowiadają wszystkie cztery tą historię tego wieczoru, tego wielkiego czwartku. Jezus pragnął spożyć kolację pożegnalną ze swoimi uczniami. Oni, no tego, oni, oni jeszcze o tym nie wiedzieli. Oni tego co nie się wiedzieli. On, to była ostatnia droga Jezusa z Jerycha wyszedł uzdrowił ślepca na przedmieściach miasta i ruszyli do Jerozolimy, 30 km pod górę. Zeszło im to pewnie cały dzień. Przyszli, stanął na wzgórzu oliwnym z piękną panoramą Jerozolimy i tu się zaczęło wszystko. Procesja palmowa, najpierw potem wypędzenie kupczących w, ze świątyni i potem to oskarżenie. Jakim prawem to czynisz Dlaczego ty przeganiasz ludzi ze świątyni? No i To było zdanie oskarżające i dwa dni później, o trzy dni później, no i w międzyczasie była wieczerza, czyli wieczerza pożegnalna. Chciał pożegnać się z uczniami, chciał nam zostawić Eucharystię, chciał nam zbudować Kościół Jezus, to były te początki, dlatego Ewangelia mówi wprost, jedna, druga, każda. Zarezerwował w samym centrum Jerozolimy mieszkanie na piętrze, na górze. Czyli był też parter. To jest wprost napisane i tam się spotkali, leżą na sofach, w stylu wy, wynajęli restaurację. Przygotowali sobie po prostu wieczerze taką restaurację. Nie kto to wynajął? Są i detale, to różnie. Jezus kazał wynająć. Mówi się, że ten dom należał na przykład do matki świętego Marka. To są już przypuszczenia, tego na pewno nie wiemy i nie jest to aż tak bardzo istotnie ważne. Natomiast ważne jest to, że się spotkali, z jakiego powodu się spotkali jest też teraz taka teoria biblistów, że na parterze mogły się spotykać kobiety. O tym nic w Ewangelii nie ma, nic nie ma, że Maryja się szuka. Ale nie jest wykluczone, że kobiety, to taki był zwyczaj, że kobiety razem, mężczyźni, do dzisiaj tak czasem bywa w restauracji, że z jednej strony stołu, we Włoszech to obserwuję często, siedzą mężczyźni, z drugiej strony kobiety tylko, a pośrodku dzieci czasem. Więc mogło tak być, że na dole spotkały się kobiety i miały swoją wieczerzę i też tam była Maryja. No ale to tak mogło być. Na pewno spotkali się, byłem w tym wieczorniku kiedyś, udało mi się wejść mimo y, muzułmanów dzisiaj, jest trudno się tam dostać. No, czy ja byłem w pomieszczeniu, w którym był Jezus, to by było za dużo powiedziane ale jakieś fragmenty zabudowań Starego Muru i tak dalej, to jest to miejsce dokładnie, które dzisiaj na pewno wygląda trochę inaczej. A ten Stół przetrwał w jakiś sposób? Nie no. ma tam tego stołu, w ty, przynajmniej kilka lat temu jeszcze nie było i to nie jest dokładnie tak. Jest to miejsce, raczej trzeba powiedzieć, że w tym miejscu była ta ostatnia wieczerza i tyle możemy powiedzieć. Była dlatego, że Jezus się chciał pożegnać z, z apostołami, ale przede wszystkim chciał ustanowić Najświętszą Eucharystię i to mu się udało. I tak to było. To za chwilę opowiemy o arcydziełach, bo Wielkanoc najważniejsze święto dla katolickich chrześcijan, dlatego też na przestrzeni wieków była ona uwieczniana przez artystów we wszystkich jej odmianach. Odkryjemy dzieła sztuki przedstawiające na początku Wielki Czwartek. Radio. Ksiądz profesor e, Witold Kawecki, e, cały czas z nami. Bardzo dziękujemy za to nocne spotkanie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Ostatnia Wieczerza. No to od razu nam się kojarzy Leonardo da Vinci. Czy słusznie? Tak, tak. To się nawet mówi tak. Najpiękniejszy panoramiczny, czyli duży obraz świata. Nie portret, nie coś innego. To najczęściej ludzie odpowiedzą Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci. Choć to jest trochę niesprawiedliwe, ponieważ jest bardzo wiele pięknych obrazów. Ale tak się uważa, tak jakby ktoś zapytał najpiękniejszy portret świata, odpowiedzą Mona Lisa Leonarda da Vinci, choć dla mnie dama z gronostajem w Krakowie jest piękniejsza od tamtego obrazu. Mamy, Mamy to dla siebie, ale to nie jest nacjonalizm w moim brzmieniu. Naprawdę jest ładniejsza. Ale duma. Jest duma, bo jest też piękny obraz. Natomiast, wie pan co, na, nie tylko piękność się składa na taką uznanie obrazu. To jest pewna kultura, pewien, pewna tożsamość. I w tym wypadku rzeczywiście obraz Ostatnia Wieczerza przypomnijmy w kościele Santa Maria della Grazia w Mediolanie, gdzie był gościnnie zaproszony na dwór Tworców, Florentyńczyk z urodzenia i zamieszkania, czyli Leonardo da Vinci, a tylko jakiś czas spędzał w Mediolanie i on tam e, przede wszystkim był reżyserem spektakli, był geodetą, był e, grającym na harfie. Inżynierem, architektem, no wszystkim tak, ale proszę sobie o czym wyobrazić, możemy tylko pomarzyć. Tak, ale co mówił Leonardo da Vinci? E tam malarstwo. Malować każdy potrafi. I proszę zobaczyć, co się stało. Dzisiaj zapomnieliśmy trochę, kim był Leonardo na wszystkich tych frontach. Najba najważniejszy jest dla nas dzisiaj malarz Leonardo da Vinci. Zostawił niewiele, bo tylko 15 obrazów właściwie wykończonych. A pośród nich yy, uważa się, że jeden z najpiękniejszych jest Ostatnia Wieczerza. Namalowany freskiem czyli częściowym, nową techniką, dlatego tak bardzo jest uszkodzony i mimo odnowienia nie wygląda najlepiej. I trzeba powiedzieć, że zostało 40% tego obrazu z tej pierwotnej wersji, ale i tak prezentuje się znakomicie. Ostatni raz widziałem go w listopadzie, więc nie tak dawno. No i to jest obraz niezwykły. Malował go 4 lata Czasem przychodził, popatrzył, pociągnął raz z pandem, ludzie go przyglądali się, co robi i odchodził, dumał, myślał. Długo, cztery lata, jeden obraz na ścianie refektarza, nie w kościele, w klasztorze. Refektarz to jest miejsce, w którym się jada posiłki. I to też nomen omen, posiłek jedzony przez Jezusa za apostołami jest w refektarzu, w miejscu zakonników, dominikanów, którzy jadali posiłki. Świetnie pasuje do siebie to wszystko. No i ten obraz, pewnie pan redaktor jeszcze będzie pytał, więc nie chcę się wyczerpać w odpowiedź na to pytanie, czym on takim błyszczy. Dlaczego jest uważany za znakomity? No błyszczy tym światłem, które za tym stołem i za nimi, za tymi, którzy siedzą przy tym stole, prawda? Ale to wszystko jest namalowane. No I tak. kasetony, i okna, i pejzaże, które są z tyłu jest tak, tego jest obrazu. Jest taka przestrzeń. Tak, jest taka perspektywa, że może się zdawać, że tam jest naturalne tło. Nie, tam to jest wszystko przez um, Leonarda da Vinci namalowane. W tym obrazie, poza ważnością chwili, która miała miejsce w Wieczerniku, fantastyczny jest, jest mowa ciał apostołów Jezusa. To jest drugi język Ciało, wyrazu. spojrzenia, prawda? Tam... Gestykulacja. I co leży na tym stole? To też jest Ta, bardzo to, to ważne. To prawda, ale najpierw, jeśli byśmy się zajęli, każdy z apostołów coś mówi gestykulując. To jest, to jest język, który możemy się uczyć, gestykulacji, mowa niewerbalna. To są fantastyczne sceny, z których się domyślamy jeszcze więcej, niż gdybyśmy słyszeli ich głos. A dysputa, panie redaktorze, tych apostołów zgromadzonych wokół Jezusa jest wokół dwóch rzeczy, a właściwie jednej. Oni jeszcze nie rozumieli, że to jest Eucharystia, że to będzie Kościół na niej bazował. Oni wiedzieli jedno, bo usłyszeli przed chwilą od Jezusa. Jeden z was mnie zdradzi. Właśnie, ale jeszcze przedtem łamiąc chleb, e, później wino, b, jak swoje ciało i swoją krew. Ale to e... nie rozumieli tego. Jezus rzeczywiście usiadł do stołu, wziął chleb w swoje ręce, pobłogosławił, łamał i dawał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. Potem podobnie z kielichem było to samo. To jest krew przymierza za was wydana. Musieli popatrzeć ze zdziwieniem na siebie i pomyśleć, coś się mu chyba w głowie pomieszało. Tak jak, jak to jest ciało czy krew, skoro jest pośród nas? Wiecie i pijcie z tego wszyscy Tak, ale to czyńcie na moją pamiątkę tak. Ale nie mogli tego zrozumieć Dopóki nie przyszedł ten moment Golgoty Męki, śmierci Jezusa Kiedy składał rzeczywiście ofiarę I wtedy na pewno zrozumieli Ich oczy się otwarły z uwięzi Kiedy zresztą w drodze do Ewa Zobaczyli tego zmartwychwstałego Jezusa To się dopełniło i zrozumieli Więc w tym momencie wieczorniku nie mieli prawa Wiele rozumieć, ale zrozumieli To co Jezus w trakcie łamania chleba powiedział i jeden z was mnie zdradzi. I to było oskarżenie mocne. I wielkie zdziwienie. I cała dysputa, którą widzimy w gestach, w, w pozycjach apostołów, skierowanych do siebie, nawzajem, w, w, mocno gestykulujących, to jest pytanie: kto? Dlaczego? Jakiego powodu? Czemu to się tak stało? I tu jest cała dramaturga. I spojrzenie nasz na tym obrazie? Jedno z wielu. Każdy z nich jakby reprezentuje swój własny świat. No tak, bo tam jest jeszcze święty Piotr. Jest Jan, który jest Piotr wśród Piotr z nożem z nożem nawet. Zawsze. Tak ale jest Piotr, który chce prawie, że agresywnie reagować, a nie, nie wie kto do końca. Jan, Piotr podpowiada Janowi na ucho, się wydaje, że tak, tak właśnie robi. Weź, że zapytaj Jezusa, o kogo chodzi, bo ty jesteś tak blisko Niego, zawsze cię bardzo lubił, ty byłeś uprzywilejowanym uczniem Jezusa i to się dzieje na tym obrazie. Jan próbuje tu wysądować sprawę, a jednocześnie i Piotr, i inni apostołowie dyskutują za żarcie. Kto to jest i po co to robi? No, to musiała być dramatyczna chwila, bo to była lekcja prawa, o nich samych. że profesorze, ale wokół tego obrazu, tego fresku narosły różne e, skojarzenia. Chociażby e, kot Leonarda da Vinci, Dana Brauna. To jest i książka, to jest i film. I tam wskazuje się, że to nie jest wcale święty Jan, tylko to jest zupełnie ktoś inny, tuż obok Chrystusa. Wszystko można napisać, wymyślić, przeanalizować. Magdalena. Tak, ale wszystko można. Każdemu wolno jest w swojej wolności. może sobie taką interpretację zrobić, jakąś chce. Ale to jeszcze trzeba zbadać w oparciu o tradycję, o pisma, o Ewangelię, dopełnienie wszystkiego. Oczywiście rodzaj urody, Jezus też miał długie włosy, to było normalne noszenie takich włosów. Jan był subtelnym młodym człowiekiem. Jego twarz i tak dalej. No można powiedzieć, że ja tu widzę bardziej w nim kobietę. No i tutaj dopisał sobie Brown historię Marii Magdalene. Notabene nie on jeden próbuje imputować Jezusowi, że żeby Magdalena była jego dziewczyną, może żoną, może kochanką. No to jest bardzo barwne krywań, dla świata takiego, powiedziałbym, obojętnego, religijnie i tak ja dalej. my dobrze wiemy, że nie po to Jezus przyszedł swoją misją od Ojca na ten świat, żeby mm, szukać żony, mieć z, nią z dzieci. Dobrze wiemy, naprawdę? Dobrze wiemy, trzeba do tego trochę wiary, ale e, wie pan co, Ewangelie, które mamy i pisma nowotestamentalne, to jest naukowo stwierdzone, nie są bajką, są autentycznymi pismami. No to jeżeli nie wierzymy autentycznym zapisom, pismom i tak dalej, no to niczemu nie wierzymy, więc wiemy. Wiele rzeczy jednak wiemy z dużą pewnością. Niektóre jest mniejszą. Księże profesorze, tych ostatnich wieczesz namalowanych na płótnach było no, bardzo, bardzo dużo. To i polscy malarze malowali. Malował też Giotto, też w freskiem w kaplicy w Padwie. E, no, temat był również bliski malarzom e, świętych ikon. No to można by tak wymieniać, wymieniać i wymieniać. Tak. Czym się różnią te obrazy? I dotyka pan w historii malarstwa przełomowej, ponieważ Giotto to jest pre Jeszcze średniowiecze, a już zadatki nowej sztuki, jaka wypłynęła w renesansie. W związku z tym warto było dwa słowa o, o nim powiedzieć. Ta kapella z Krowenik, ona się tak nazywa w Padwie, to jest coś, mistrzostwo świata, nie? to jest coś pięknego to jest 400 figu, to jest mnóstwo obrazów, pokazana cała historia życia Jezusa i Maryi, także ta, ta, z męką i ta z ostatnią wieczerzą. już stał naprzeciwko um, tego niedawno, dzieła? Niedawno, niedawno, bardzo niedawno temu byłem tam w tej kaplicy z Krowenich i wielokrotnie tam byłem i, i z wielkim wzruszeniem. Niestety tam jest tylko 15 minut na oglądnięcie filmu i 15 minut na obecność w kaplicy i, wy, i wypędzają. I pewnie 15 euro <śmiech> za wejście. Tak. Oj, 30. <śmiech> tak, to, to są drogie rzeczy, to są piękne rzeczy, ja wielokrotnie tam byłem i ta jego, w czym jest to mocny? No w tym, że łamie kanony greckiej sztuki tej średniowiecznej, antycznej i zaczyna uduchawiać te postacie. Ucieleśniać, krok do przodu w kierunku renesansu, antropologii ciała. E, słynny Judasz w rozmowie z Jezusem to też jest właśnie dziotta, który jest najczęściej właściwie reprodukowany. Ta ostatnia wieczorza nie jest aż taka bardzo popularna, ale jeszcze dzisiaj rano ją oglądałem. Bardzo sympatyczna. Już pokazuje takie osobowe postacie. Osobowe, a nie monumentalne, stojące, sztywne, jak to było w sztuce średniowiecza. Więc tu jest ta nowość. Psychologia postaci się zaczyna. Cóżem ci uczynił, w czym zasmucił, albo w czym zawinił. Ja cię wyzwolił z mocy farał. A tyś przyrządził Krzyż na me. Jeszcze raz wrócimy do tych arcydzieł sztuki przedstawiających Wielkanoc. Złożenie do grobu Caravaggia. Ja wiem, że Caravaggio jest księdzu profesorowi niezwykle bliski, bo przecież powstała książka księdza autora. Co jest w nim takiego szczególnego, że cały świat nie może się do tej pory zachwycić tak naprawdę tym, co stworzył? Karawadzi opiewa tajemnicą, dlatego dałem tytuł swojej książce Tajemnice Karawadzia i rzeczywiście świetnie się ma od wielu lat, 10 lat jest notorycznie publikowana. Nie ze względu na to, że ja ją napisałem, ale ze względu na to, że postać jest taka wybitna. Panie redaktorze, w Karawadziu odkrywamy kogoś, który łamie kanony sztuki. Wprowadza ją na nowe tory, nowoczesne tory. Ej, żeby porównać Karawadzia... Z wielkimi Michał Anioł Buonarotti czy Leonardo da Vinci. To są malarze, którzy idealizują. Wszystko jest piękne, wysublimowane, prawdziwe, idealne prawie. Caravaggio przychodzi pokazuje brud, nędzę, grzech, słabość człowieka, świętość ciągnie ludzi do nieba, niebo ściąga na ziemię. Za głównych aktorów swoich obrazów bierze ludzi z ulicy, prostaków, niekiedy prostytutki, kobiety lekkich obyczajów, które służą za modelki i próbuje w ten sposób powiedzieć że życie jest jakie jest, czasem brutalne, ale każdy ma w sobie pragnienie świętości, dobra i chciałby coś sensownego w tym życiu zrobić. Myślę, że to jest ogromna siła karawadzia, że dzisiaj ludzie rozpoznają po 400 ponad latach, rozpoznają ten autentyczny tą prostotę, to wyrazistość, realizm tych, tych postaci. Owszem, światło cienie, te wszystkie technologie, które on wymyślił, zastosował, są też ważne. Ale to są ludzie z krwi i kości. Ale tak? to są ludzie z krwi i kości. I takich chcemy oglądać. Nie tak widealizowanych nawet jak Leonarda albo Rafaela, ale takich, jak to przedstawiał. Myślę, że tak trzeba czytać karawadzia dzisiaj. No i pytał pan o to zdjęcie z krzyża, Piękny obraz. Jedyny, jaki w Watykanie wisi w Pinakotece Watykańskiej. Czy to jest to samo, co złożenie do grobu? Tak, to są różne tytuły. U Karawadzia są bardzo różne tytuły, bo to w historii. On nie nadawał tytułów, potem to się przypisało. Złożenie do grobów. Mały konwój pogrzebowy, można powiedzieć, na początku Nikodem i Święty Jan, niosą ciało Jezusa. Zaraz z tyłu jest Maryja, staruszka, rzadko kiedy się ją tak przedstawia, o ciemnej twarzy. Ciemnoskórej. Tuż obok niej Maria Magdalena, z tyłu Maria, żona Kleofasa. I to jest właściwie cały konwój pogrzebowy. Ale jaki jest on jest fantastyczny, bo pokazuje oczywiście ten moment zdjęcia z krzyża do groby. Czyli Chrystus jest martwy. Czyli śmierć, pasja Jezusa. Ale jednocześnie, jak oglądamy ciało Jezusa, to widzimy, że to jest żywa postać. Jędre piękne ciało Jezusa i oznaki, że On właśnie zmartwychwstał. Jego dłonie trzy pokazują trzeciego dnia stanę. To jest umarły, jakby był żywym. Więc w tym obrazie możemy kontemplować zarówno mękę Jezusa, śmierć, jak i Jego zmartwychwstanie. Czyli to złożenie do grobu, zdjęcie z krzyża, taki moment, w którym ciało martwego Chrystusa zostało zdjęte z krzyża i umieszczone w kochających ramionach jego bliskich. I to czujemy, to widzimy na tym obrazie. Warto się temu przyjrzeć. I można tak powiedzieć, tak. A jeszcze jeden element, yy, panie redaktorze. Męka jest, bliscy są, stanie jest, bo czuć z obrazu ten zmartwychwstanie, ale jest jeszcze Kościół. Eucharystia, Kościół. Bo Jezus leży na płycie. Płyty do namaszczenia stosowano takie kamienne, ale ta płyta przypomina nam do złudzenia ołtarz tę męsę ołtarzową. Czyli to, męka śmierci, zmartwychwstanie Jezusa, to jest Eucharystia, którą dzisiaj w Kościele wypełniamy w sposób weskrwawy, Modlimy się, przeżywamy. I tu Karawadzio genialnie umieścił, że z męki ze zmartwychwstania wypływa Kościół. Ten ustanowiony w Wieczerniku, przy Eucharystii, o którym przed chwilą mówiliśmy. I to jest pełna, cała pełnia, bo tym jednym obrazie genialnie przedstawił właściwie historię chrześcijaństwa. Wszyscy próbowali go naśladować, ale niewielu się udało, a może nikomu się nie nie udało. Ale wielu było naśladowców, rzeczywiście jest wybitnych takich jak Vermeer, jak Rembrandt i, i mnóstwo innych karawadzionistów i niekarawadzionistów, Velasquez. Kto nie wzorował się na Karawadziu? Ale panie redaktorze, trzeba powiedzieć jedno, ale i Karawadzio się wzorował na innych. A malując ten obraz, o którym pan pytał, złożenie do grobu, jestem przekonany, że w oczach miał cały czas Pietę Michała Anioła którą oglądał w Rzymie pewnie nie jeden raz. Wypisz, wymaluj. Wiele elementów by się zgadzało, tylko tam była rzeźba, a tu jest malarstwo. Nawet układ tego obrazu Karawadzia przypomina nam układ Piety, choć nie ma tam tyle osób na tym wizerunku rzeźbiarskim. To za chwilę porozmawiamy o Piecie Michała Anioła i o innych Pietach. Ta chwila będzie jeszcze trochę trwać do Bazyliki Świętego Piotra i do Piety Michała Anioła. Wrócimy po godzinie drugiej wielkoczwartkowej nocy. Teraz coś od księdza Jana Twardowskiego. Baranku wielkanocne. Coś wybiegł z rozpaczy z paskudnego konta. Z tego, co po ludzku się nie udało. Prawda, że trzeba stać się bezradnym, by nielogiczne się stało. Baranku Wielkanocny coś wybieg czysty z popiołu prawda że trzeba dostać pałą by wierzyć znowu jakże, jakże się teraz nie bać nie trwożyć z tylu ranami naraz na krzyżcie złożyć matko boska matka boska nie śniła płakała jakbym przy świętej krewtwą oddzielić od ciała z powrotem w piątek słońce umiera nie widać, ale jeśli jest miłość, przestań się martwić. Czasami śmierć się przyda.